Ewangelia Marka, rozdział jedenasty A gdy się przybliżyli do Jeruzalemu, do Beftagie i do Betanii, ku Górze Oliwnej, posłał dwóch z uczniów swoich i rzekł im Idźcie do miasteczka, który jest przeciwko wam, a wszedłszy do niego, zaraz znajdziecie ośle uwiązane, na które nikt z ludzi nie siedział, odwiążcież je, a przywiedźcie.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 a zaś nie napisano, że dom mój, dom modlitwy, będzie nazwany od wszystkich narodów, a wyście go uczynili jaskinią zbójców. A usłyszeli to nauczeni w piśmie i przedniejsi kapłani i szukali, i jakoby go stracili, albowiem się go bali, przeto, iż wszystek lud zdumiewał się nad nauką jego. A gdy przyszedł wieczór,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 a kto ci dał tę moc, abyś to czynił? Wtedy Jezus odpowiadając, rzekł im, spytam was i ja o jedną rzecz, odpowiedzcie mi, a powiem, którą mocą to czynię. Chrzest z nieba był, czyli z ludzi, odpowiedzcie mi. I rozbierali to sami między sobą, mówiąc, jeśli powiemy z nieba, Rzecze przed żeście mu wtedy nie wierzyli. A jeśli powiemy z ludzi, boimy się ludu, albowiem wszyscy Jana mieli za prawdziwego proroka, wtedy odpowiadając rzekli Jezusowi, nie wiemy. Jezus też odpowiadając rzekł im, i ja wam nie powiem, którą mocą to czynił.